Kilkanaście lat temu dosyć często jeździłem na trasie Jelenia Góra Warszawa, jeździłem pociągiem i widziałem we Wrocławiu budowany potężny budynek. Przez długi czas, mimo że budynek teraz wygląda wspaniale i jest okazały, to co budowano, to budowano bardzo, bardzo duże fundamenty. I przeglądając się temu systematycznie, przejeżdżając przynajmniej raz w miesiącu tą trasą, i taka refleksja mi nachodziła, że im większa budowla, tym większy fundament. Im większa budowla, tak, tym większy fundament. Tak samo wyglądało życie Jezusa Chrystusa. On miał wielką misję, największą z misji, jaką ktokolwiek miał tu na świecie. I zobaczmy, jak proporcje wyglądały. 30 lat przygotowań i 3 lata działalności. 10 do 1, takie proporcje. Zobaczmy na kilka rzeczy z jego życia, które są bardzo ciekawe, jest ich dużo i dużo tutaj cytatów mógłbym umieścić, co przedłużyłoby audycję, natomiast masz tam napisane pod tym podcastem wszystkie te cytaty i odnośniki biblijne, natomiast przyjrzyjmy się trochę życiu Jezusa. Po pierwsze, kiedy Jezus się urodził, to urodził się w miejscu zapowiedzianym już przed wiekami u proroka w Betlejem. I co jest ciekawe, mimo że wydaje się, że to okoliczności były takie, że to cesarz wymyślił i tak dalej, to jednak w tym wszystkim był Bóg. I to jest pierwsza pocieszająca dla nas rzecz, że jakkolwiek wyglądają okoliczności, Bóg je przewidział, jest też nad twoim i nad moim życiem. Druga że trzej mędrcy, którzy dali dary, nie wiemy ile tych darów było, nie wiemy nawet czy było tych trzech mędrców, czy było ich więcej, tylko tradycja mówi, że to Kacper, Merkiel i Baltazar. Biblia nie mówi nam ilu ich było, ale to co wiemy, że jeżeli oni przynieśli dary dla króla, to nie były to małe dary. I te dary były po to, że później oni musieli uciekać, czego nie wiedzieli, kiedy dostali te dary. Józef z Marią uciekli do Egiptu i byli tam przez ileś lat, więc potrzebowali na podróż, na to, żeby on tam zaczął biznes. Więc tu widać kolejna rzecz. Bóg troszczy się o nas. Nawet kiedy okoliczności idą źle, to On pewne rzeczy przewidział. Nieraz może tak było w twoim życiu, że nagle dostajesz jakąś podwyżkę, dodatkowe zarobiłeś pieniądze i coś się stało, zepsuło się auto albo coś takiego. To tylko pokazuje pewną rzecz. Bóg już wcześniej wiedział i zatroszczył się. Był przez jakiś czas w Egipcie, potem wrócił z rodziną, nie mógł wrócić do tego miejsca, więc wrócili do innego miejsca, do Nazaretu i tu też było wypełnienie prostwa. Oni nie byli tego świadomi, jednak Bóg nad tym wszystkim był i Bóg nad tym wszystkim czuwał. I później przez prawie 12 lat nic nie wiemy. To jest ten czas, 12 lat wtedy u Izraelity to jest tak samo jak 18 lat dzisiaj u nas, czyli taka pełnoletność, on poszedł z rodzicami na dowód tego, że jest pełnoletni. My otrzymujemy dowód osobisty, a on, natomiast Jezus poszedł na pielgrzymkę do Jerozolimy, na święto. I kiedy wracali, on został w tej świątyni, rozmawiał. Kiedy go znaleźli matka i ojciec, on mówi, powinien być sprawa sprawach ojca, on rozpoznał już dobrze wtedy swoje powołanie, ale też widział, że to nie jest odpowiedni czas. I to jest kolejna rzecz, którą w życiu często widzimy, że bardzo łatwo jest rozpoznać, do czego się nadajemy, ale trzeba zrozumieć, że potrzeba pewnie wielu lat, żeby do tego dojść. To jest trochę tak jak z bambusem, który przez pierwsze cztery lata rośnie bardzo wolno, ponieważ zapuszcza korzenie, a później przez, w ciągu roku wyrasta bardzo, bardzo wysoko. Dlaczego? Bo zapuścił mocne korzenie. I tak samo w naszym życiu, jeżeli chcesz coś zbudować solidnego, to nie martw się tym, że wiele rzeczy idzie powoli, idzie tak mozolnie, tak jak Jezus kolejne 18 lat spędził, żyjąc po prostu w Nazarecie i pracując razem ze swoim ojcem. I po tych w 30 przeżytych latach zaczyna się czas jego działalności. Zaczyna się od chrzu w Jordanie, kiedy Jezus przychodzi i dzieją się dwie rzeczy. słuchać głos z nieba, czyli nadprzyrodzone potwierdzenie, to jest mój Syn umiłowany, a z drugiej strony Jan Chrzciel mówi, o to baranek Boży, który gładzi grzech świata. Czyli niebo spotyka się z ziemią i jest takie potwierdzenie i z nieba i z ziemi, że to jest ten czas. Widzisz, i to jest tak w Twoim, moim życiu, że kiedy przychodzi ten czas wejścia w nasze powołanie, czy jako małżonek, czy jako rodzic, mamy wiele powołań, czy jako biznesmen, czy jako nie wiem, usługujący w kościele, czy jako pastor, obojętnie, to jest ten pierwszy moment, jest moment ekscytacji. Nagle wow, my czujemy, i tutaj i ludzie to rozpoznają, i my od Boga mamy potwierdzenie, to jest ta niesamowita ekscytacja. I zaraz po tym jest napisane, że duch, duch, nie diabeł, duch wyprowadził go na pustynię. Bardzo trudny czas i gdzie był jeszcze kuszony przez diabła. I to jest tak zawsze, że coś, co dostajemy jako dary jest potem wypróbowane w ogniu. Tak króżce szlachetne wytapia się w ogniu, żeby te mniej szlachetne rzeczy wyszły. Tak samo tutaj. Jezus był kuszony na pustyni i dopiero kiedy powiedział, jedynie Bogu będę się kłaniał nikomu innemu, Przeszedł próbę zwycięsko i co jest powiedziane, kiedy wszedł na pustynię był pełen ducha, a kiedy wyszedł z pustyni wyszedł w mocy Ducha Świętego. Nastąpiła w nim zmiana jakościowa i tak samo my, kiedy przychodzimy trudny czas pustyni, to zawsze efektem tego będzie to, że wyjdziemy mocniejsi. I Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność. Zaczął od swojego miasta, od Nazaretu, jednak tam go nie przyjęli. Powiedzieli, to jest syn cieśli, przecież znamy go, znamy Józefa, on już nie żyje, Józef, a ten, co zwykły cieśla, skąd ta mądrość, co to za cuda, jego bracia i siostry żyją u nas. I tu jest taka rzecz, że poufałość niszczy autorytet. Musimy uważać, bo czasami to, że my już tyle wiemy o tym Jezusie, już tyle czytaliśmy Biblię, byliśmy w kościele, słyszeliśmy tyle, to może nam się wydawać, że my dobrze znamy Jezusa. Święty Jan, kiedy pisał swoją Ewangelię pod koniec I wieku, to on pisał ją do ludzi wierzących. Tam opisał mało cudów, a dużo mówi Jezusa, żeby powiedzieć, słuchajcie, potrzebujecie jeszcze głębiej poznać Jezusa. Głębiej niż znaliście Go do tej pory. I musimy na to uważać, że czasami do, tak bardzo się przyzwyczajamy, no już tyle lat się czy czytam pismo, co ja więcej mogę wiedzieć. Niedawno człowiek, od którego dużo się uczę, człowiek, który jest pastorem w jednych z polskich kościołów, powiedział, że dla niego takim komplementem był gdzieś tam w innym zboże i był emerytowany pastor, który wiele lat był w służbie i ten pastor podszedł do niego pokazanie i powiedział, co, kiedy zacząłeś głosić, ja myślałem sobie, co ja więcej mogę powiedzieć, dowiedzieć się o Bogu, ja już wiem wszystko. Ale kiedy powiedziałeś, pomyślałem sobie, wow, są takie aspekty w Bogu, o których nie myślałem i dałeś mi materiał do tego, żeby dalej się rozwijać. Kolejna rzecz, kiedy Jezus został odrzucony w Nazarecie, On poszedł do Kafarną. Kupił dom w innym miejscu, prawdopodobnie uzbierał pieniądze, musiał przecież też utrzymać apostołów, których wziął od swoich rodzin, od pracy, więc poszedł do kafarna, zaczął w nowym miejscu. I to nas uczy tego, że ludzie z przeszłości rzadko zbudują naszą przyszłość. Ludzie, z którymi spędził tyle wspaniałych lat, pewnie życia, kiedy wszedł na nowy poziom, zaczął robić nowe rzeczy, niestety już się nie odnaleźli. Czy to oznacza, że mamy odsunąć ludzi i wchodzę na nowy poziom, odsuwam ludzi? Nie. Pozwól ludziom wybrać. Gdyby ludzie z Nazaretu chcieli, on by wszedł z nimi na ten nowy poziom. Ale zawsze poszerzaj swoje życie o nowych ludzi, którzy żyją na większym formacie, na większym poziomie, na tym, co ty byś chciał. Albo nawet myślisz sobie, o niewyobrażalnie wielki poziom, no ja nigdy nie dorównam do tego, nie szkodzi. Bądź wśród takich ludzi, nawet jeżeli nie dojdziesz do ich poziomu, to zawsze wniesie cię to do góry. Kolejna rzecz, której uczy nas ten przykład, że Bóg bardzo szanuje naszą wolę, że jeżeli my nie chcemy, On mówi "OK, w porządku, rozumiem, nie chcesz i szanuje to. To jest z jednej strony wspaniałe, że tak bardzo kocha, że szanuje, z drugiej strony nas przerażające. Często trudno nam to zrozumieć, ponieważ nie wychowaliśmy się często w takich kochających środowiskach i zmuszano nas, bardziej lub mniej, do tego, żeby robić pewne rzeczy i ta miłość, której doświadczaliśmy, była miłością warunkową, że jak to zrobisz, jesteś grzecznym chłopcem i będziemy cię kochać, a jak to nie zrobisz, jesteś niegrzecznym chłopcem czy niegrzeczną dziewczynką, nie będziemy cię kochać. W każdym razie, kiedy Jezus wyszedł, żył z Marią w Nazarecie, w Nazarecie przez 30 lat, potem wyszedł, w Nazarecie go nie chcieli, więc zaczął w Kafarnał, ale już nie, był, nie, nie opiekował się swoją mamą, już po prostu żył samodzielnym życiem, więc wtedy zaczął gromadzić taką zastępczą rodzinę. Wiemy, że Jezus nie założył rodziny, też dlatego, że wiedział, jak krótko będzie żył i wiedział, jaką ma misję, natomiast zbierał ludzi wokół siebie. Zaczął zbierać uczniów, zawsze był we wspólnocie. To jest kolejna rzecz. Zawsze potrzebujesz być otoczony właściwymi ludźmi. Rabini żydowscy mówią, że kto przebywa, zbyt długo sam, ten zwariuje. Jezus zaczął gromadzić wokół siebie ludzi i... Dlatego, żeby też dzielić z nimi radości i smutki, też dlatego, oczywiście strategicznie, żeby kształcić uczniów, którzy będą kolejne pokolenia przynosić dobrą nowinę od ust do ust, którzy spiszą to wszystko, przy każdym dał Słowo Boże, ale to też nas uczy, że potrzebujemy właściwych środowisk. Potrzebujemy też jak Jezus być aktywni i tworzyć te środowiska. Nie każdy, z kim On chciał wejść w relację, wszedł w nim taką relację. Na przykład, bogaty młodzieniec, Jezus mówił mu Chodź za mną, A on powiedział nie. Był taki człowiek, który powiedział, pójdę za to, tylko pozwól mi pochować bliskich. On powiedział, nie. Normalnie, w normalnej sytuacji wiemy, że pochowanie bliskie jest w porządku, ale w tej konkretnej sytuacji Jezus buda pewne wymaganie. I czasami to jest tak, żeby wejść na kolejny poziom. Potrzebujemy zrobić coś, co jest może trudne, ciężkie, czy będzie źle odebrane przez ludzi. Jednak w danym momencie potrzebujemy to zrobić, bo jeżeli tego nie zrobimy, nie wejdziemy na kolejny poziom. I bardzo ciekawie, kiedy patrzymy na relacje Jezusa. Jezus miał 72 uczniów, kiedyś ich rozesłał. Tak? Czyli 72, czyli takich, z którymi spotykał się sporadycznie. Ale jednak miał z nimi bliższe relacje Mógł im zaufać I my mamy takich ludzi, z którymi spotykamy się sporadycznie Albo może, może nie sporadycznie Może to jest w pracy Może to są nasi sąsiedzi, z którymi mamy jakiś poziom zaufania Ale te relacje nie idą w głąb Potem miał dwunastu, którzy byli bliżej Może też jesteśmy otoczeni jakimiś ludźmi Z którymi mamy bliższe relacje Ale nawet wśród tych dwunastu Miał trójkę Piotra, Jana Jakuba Którzy byli bardzo blisko niego co ciekawe, każdy z nich zginął w innym okresie. Jakub na samym początku, Piotr powiedzmy w środku tego pierwszego wieku chrześcijaństwa i Jan na samym końcu. Więc jakby tutaj Jezus nie patrzył w taki sposób bardzo wyrachowany, a Hawa na tych, którzy będą najdłużej żyli, tylko coś w nich było takiego, że przyciągnęło jego serce i z tych trzech jeszcze był Jan, który był jego, on był też najmłodszym prawdopodobnie z apostołów, który był jego umiłowanym uczniem. Oprócz tego miał rodzinę, Martę, Marię i Łazarza, do których chętnie chodził w odwiedziny, gdzie odpoczywał sobie, którzy mieszkali w Betanie niedaleko Jerozolimy, gdzie Jezus często bywał. Więc Jezus dbał o te relacje, on sam je kształtował, on sam je stworzył. I Piotr, pierwszy przywódca pierwszego kościoła, kiedy w domu Korneliusza e, głosi Ewangelię, to mówi o... Jezusie Chrystusie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, który przeszedł przez ziemię, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. I tutaj mówię o tym namaszczeniu Jezusa takim niezwykłym, do czynienia cudów i znaków, kiedy Jezus uzdrawiał, uwalniał, rozbnażał żywność, chodził po wodzie, pozwolił Piotrowi chodzić po wodzie, zapadał nad siłami natury, kiedy była burza na jeziorze i apostołowie myśleli, że zginął. Ale to, co jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że on ograniczył się z tych boskich prawd, i, i o tym mówił list do Filipian. I zaczął te cuda i znaki, czyli dopiero wtedy, kiedy przeżył namaszczenie ducha świętym w Jordanie. I też kiedy widzimy jego, posługę jego uzdrowienia, ona wzrastała. Na początku pojedyncze osoby, potem coraz większe tłumy, a później ludzie dotykali się z kraju jego szat. I byli uzdrawiani, czyli namaszczenie wzrastało. Tak samo w pewnym momencie dopiero zaczęły być wskrzeszenia. Potem pod koniec swojej działalności wskrzesił Łazarza, który cztery dni był w grobie. To namaszczenie było tak potężne, że zły duch, który widział to, podkusił arcykapłana, mówiąc, nie, już tego nie możemy wytrzymać, bo zły duch widział, jak to namaszczenie wzrasta. Co więcej, Jezus sam wstał z grobu, kiedy jego zabito. Jak to ktoś powiedział dowcipnie, ale i prawdziwie, że Jezus był złym mistrzem ceremonii, zepsuł każdy pogrzeb, na którym był, łącznie ze swoim własnym. Przełom Ewangelii Mateusza 9 i 10 rozdział mówi nam o tym, że Jezus zobaczył ludzi i ulitował się nad nimi, bo byli jagowce bez pasterza i zaczął ich nauczać. Zaczął głosić, pokazywał im prawdy, pokazywał im jak żyć, życiem, które będzie satysfakcjonujące, które będzie szczęśliwe, życiem, które nie, nie tylko pokazywało im, jak to będzie wspaniale w niebie, ale pokazywało im, jak to niebo sprowadzić tutaj na ziemię. Co więcej, kiedy rozesłał apostołów, żeby uzdrawiali, wyrzucali złe duchy, to dopóki nie umarł i nie zmartwychwstał, zabraniał często ludziom uzdrowionym mówić o nim. Dlaczego? Bo ludzie nie rozumieli go jeżeli nie rozumiesz śmierci i zmartwychwstania Jezusa, nie rozumiesz, dlaczego On umarł i zmartwychwstał, to nie rozumiesz tak naprawdę istoty chrześcijaństwa. I o tym powiem w następnym nagraniu. Dzisiaj przyjrzeliśmy się kilku, kilku aspektom życia Jezusa po to, żebyśmy mogli czerpać z tego inspirację, żebyśmy zobaczyli, że On przeżył życiem, jakim my żyjemy. Nie popełnił w nim grzechu, ale dzięki mocy Boga wprowadził Boże Królestwo, Boże Zasady tam wszędzie, gdzie był. Powódźmy się o, właśnie o takie życie dla nas. Ojcze, dziękujemy Ci, że Jezus zawsze wiedział, co robić. Że Jezus zawsze wiedział, jaki sezon życia jest teraz i co w tym konkretnym sezonie życia ma robić. Dziękujemy Ci, że odprowadził zdrowe, zbalansowane życie. I dziękujemy Ci, że Jego namaszczenie wzrastało z roku na rok. I prosimy Ci, Ojcze, daj nam rozpoznać właściwy sezon naszego życia. Daj, żeby nasze namaszczenie wzrastało i żebyśmy tu na ziemi wypełnili w pełni Twoją wolę. Amen. Dziękuję, że wysłuchałeś tego nagrania. Jeżeli podobało Ci się pod spodem kliknij lubię to i przekaż innym, którzy być może będą potrzebować tej wiedzy. A więcej podobnych wartościowych materiałów znajdziesz na moim blogu andrzejburzyński.pl. Pozdrawiam serdecznie.